Kart historii. UFO nad Urzędem Miasta w Vancouver zimą 1937 roku 21-letni Leonard Lamocro był na przepustce wojskowej, kiedy odwiedził Urząd Miasta w Vancouver w Kanadzie, aby zobaczyć i sfotografować świąteczny wystrój okolicy. Wraz z nim był jego brat Wilfred. Obydwaj zostali zaskoczeni bardzo jasnym niebieskim światłem spadającym prosto z nieba. Stawało się coraz większe tak, iż mogli obserwować źródło tego światła, którym był według Leonarda obiekt opisany jako dwa dyski skierowane wobec siebie, żarzące się jasnym niebieskim światłem. Obiekt przeciął następnie niebo w poziomie i zawisł martwy ponad dachem urzędu miasta. Wtedy Leonard wykonał fotografię. Chwilę potem obiekt wystrzelił pionowo w górę. Jak później wspominali bracia, nigdy nie widzieli niczego, co latałoby tak szybko. Byli wystraszeni na śmierć i uciekli z tamtego miejsca. Obiekt nie emitował żadnych dźwięków córka Leonarda, Deborah de Camilly, która do dziś mieszka w Vancouver na obszarze Lower Mainland, przedstawiając te wydarzenia przekonuje, że jej ojciec był bardzo żywy i podekscytowany za każdym razem, kiedy opisywał to, co zobaczył tamtego wieczoru. Leonard Crowe odszedł w 1992 roku, a jego brat w 1955. Na nieszczęście negatyw fotografii zaginął, a niektórzy badacze UFO sugerują, że obiekt jest niczym innym jak tylko defektem na fotografii Powstałem na skutek wywołania zdjęcia Debra przekonuje jednak, że nie jest to błąd Wiem na pewno, że nie było żadnych baniek na filmie Ani znaków wodnych Ponieważ jako dziecko byłam zafascynowana tym zdjęciem Oglądałam negatywy bardzo wiele razy Jak wspomina Debra Aparat znajdował się na trójnogu Ponieważ tata próbował wykonać sekwencję ujęć Aby uchwycić wszystkie świąteczne światła Nie używał on czasowego naświetlania Jego aparat nie był zbyt wyrafinowany Źródło UFOBC.ca Tłumaczenie Jurysit www.paranormalne.pl Czytał Ivelios